w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz i w ramach zamiany Konglomeratu Podcastowego na platformę stricte komiksową dzisiaj opowiem Wam o kolejnym w krótkim czasie prezentowanym na naszych łamach komiksie, a mianowicie o serii, która ku mojemu zaskoczeniu już ma ładnych parę lat, bo oryginalnie ten komiks powstawał w okresie od 2002 do 2006 roku, a mianowicie o serii Gotham Central autorstwa Eda Brubakera oraz Grega Raki z rysunkami Michaela Lark. My sporo mówimy w ostatnim okresie czasu o tym, że te parę lat minionych na naszym rynku komiksowym, to jest prawdziwa rewolucja. Mamy wysyp komiksów, mamy wysyp nowości, wydawcy pokroju Muchy czy Egmontu starają się na bieżąco, czy w miarę na bieżąco podążać za tym, co te główne wydawnictwa komiksowe amerykańskie, jak chociażby DC czy Marvel nam prezentują. Starają się ci wydawcy prezentować także wiele nowszych serii spoza tego nurtu Hero. Ale ta pozytywna tendencja na rynku, którą możemy dostrzec, to jest także sięganie po komiksy znane i uznane, które wcześniej w Polsce prezentowane nie były. No i jedną z takich serii jest właśnie Gotham Central. Komiks, który dla wszystkich fanów DC jest zapewnie znany, przynajmniej ze słyszenia. No... To jest seria, która była dosyć głośno chwalona. Została nominowana i wygrała m.in. nagrodę Eisnera, nagrodę Harveya. No i była chwalona jako takie. Nietypowe podejście do nurtu superhero, nietypowe podejście do tego uniwersum Batmana, czyli tego podstawowego uniwersum, podstawowej serii komiksowej, którą DC od no, wielu, wielu lat serwuje. Jaki jest pomysł na Gotham Central? Pomysł jest bajecznie prosty, a mianowicie zaprezentować pracę policji w Gotham w oderwaniu od Batmana i superzłoczyńców. Historia skupia się na Wydziale Poważnych Przestępstw, czyli jednym z wydziałów tytułowego posterutku Gotham Central, który możemy śledzić już po przejściu komisarza Gordona na emeryturę. No, wychował on swoich następców, no i śledzimy losy całej grupy policjantów, którzy no spotykają się na co dzień w swojej pracy z tymi wszystkimi złoczyńcami, których ściga Batman, no bo ten wydział poważnych przestępstw zajmuje się ściganiem tych ludzi z supermocami a, a, albo tych wszystkich wiecie, szalonych postaci, które mierzą się z mrocznym rycerzem, a oprócz tego no, są oddelegowywani no, do różnego rodzaju poważnych, poważnych przestępstw, niezwiązanych bezpośrednio z Batmanem i z jego szalonymi przeciwnikami, czyli wiecie, najpoważniejsze morderstwa. Jak jest sprawy korupcyjne i inne. No i z jednej strony mamy taki dramat policyjny trochę utrzymany w stylistyce noir, ale to jest powiedziałbym tylko delikatnie gdzieś tam widoczne, przynajmniej jeżeli się spojrzy na te pierwsze, z, pierwsze zeszyty, pierwsze historie, które w albumie zbiorczym tym, który ja dzisiaj zrecenzuję, a zajmę się pierwszym tomem, czyli Na Służbie. Z tym, co możemy widzieć, to to noir na razie jakoś tam bardzo mocno widoczne nie jest, natomiast jest na pewno wyraźne. Natomiast to, co jest najciekawsze, to to, że faktycznie to, his to jest historia kryminalna z bardzo istotnym elementem obyczajowym. I pomysł, jaki scenarzyści Grek Raka oraz Ed Brubaker mieli na całą tę opowieść jest dosyć prosty. Jeden stworzył bohaterów nocnej zmiany, drugi stworzył bohaterów dziennej zmiany. No i serwowali krótkie opowieści, kilku kilkunastozeszytowe historie z udziałem no, tych znanych nam bohaterów. Całość zakończyła się po 40 zeszytach i jest zebrana w czterech dużych opasłych albumach zbiorczych. U nas wydaje to Egmont. Mówię wydaje, chociaż wydaje mi się, że chyba w sierpniu wychodzi już czwarty tom, także będziemy mieli okazję w końcu przeczytać całego tam central po polsku. I tak jak wspomniałem, ja się zajmę dzisiaj tomem pierwszym, czyli Na Służbie, który zbiera trzy opowieści z tego worka. Pierwsze to jest historia Na Służbie, gdzie współscenarzystami są właśnie Raka i Brubaker oraz opowieść Motyw autorstwa Brubakera oraz historia Raki Półżycia. I to jest historia poświęcona w dużej mierze Rene Montoya, czyli postaci no dosyć ważnej, jeżeli chodzi o uniwersum Batmana. Postaci, która po raz pierwszy się pojawiła w Batman The Animated Series w 1992 roku. No i stała się, tak jak wspominam, dosyć istotnym elementem tego batmanowskiego. Uniwersum. I, I właśnie ta historia półżycia to jest jedna z tych opowieści, które no, są zawsze przywoływane, jeżeli chodzi o wielkość Gotham Central jako komiksowej serii paradoksalnie, chciałbym dzisiaj zacząć od rysunków. Mówię paradoksalnie, bo najczęściej skupiamy się na tej stronie graficznej na koniec, no ale, że mamy do czynienia tutaj z trzema różnymi historiami dwóch scenarzystów, no to chciałbym zacząć od tego, co jest wspólnym mianownikiem, czyli właśnie strony graficznej, za którą odpowiada Michael Lark. Ja się przyznam, że ta strona graficzna początkowo mnie trochę odrzuciła, dlatego, że Styl Larka jest dosyć specyficzny. To jest kreska z jednej strony dosyć szczegółowa, natomiast postaci czy elementy tła są tak specyficznie rysowane. Ja się zastanawiam, czy Wam tu jakiegoś kadru nie wrzucić w posta, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda, dlatego że to, to mówię jest kreska bardzo, bardzo specyficzna. Trudno mi nawet porównać ją z czymś, co ja w komiksach wcześniej widziałem. Często mamy tutaj operowanie jakimiś takimi plamami kolorów. Wszystko jest utrzymane w ogóle w kolorystyce takiej, powiedziałbym, relatywnie ubogiej, gdzie jeżeli kolor jakiś się wybija, czy to na okładkach, czy to na jakichś planszach, no to zawsze ma to określone znaczenie, no ale co do zasady jest to wszystko utrzymane właśnie w takich barwach brunatno-szaro-niebieskich powiedziałbym najczęściej. I tak jak wspominam, kreska początkowo mnie tą swoją taką prostotą, uproszczeniem, które się przekłada też na taką ograniczoną dosyć mimikę postaci, trochę mnie odrzuciła od siebie, natomiast im dalej w komiks, tym ja bardziej zacząłem doceniać pracę Larka nad tym komiksem i koniec końców po tym pierwszym tomie zbiorczym to tak jak uważam, że to nie jest może jakaś grafika wybijająca się, to jest o tyle fajna, że ona pasuje po prostu do opowiadanych historii. No, sprawia wrażenie całość... Tego, że tutaj grafik bardzo dobrze dogadywał się ze scenarzystami i wiedział, jaki efekt oni chcą osiągnąć i udało mu się po prostu ten efekt od strony wizualnej, od strony graficznej bardzo fajnie zaprezentować. Także no tutaj ogólnie duży plus i tak jak mówię, ja jakimś wielkim fanem pewnie tego stylu graficznego nie zostanę, to akurat uważam, że w tej konkretnej historii się to Sprawdza i wypada bardzo dobrze. Tak jak wspominam, mamy tutaj w tym tomie zebrane trzy dłuższe historie. Pierwsza opowieść, czyli Na służbie to jest historia detektywa Markusa Drivera, którego partner jest zabity przez Mr. Freeze'a. I to jest zabity w sumie dosyć przypadkowo, dlatego że Drivers wraz z partnerem dostaje cynk od jakiegoś swojego informatora w sprawie porwania dziewczynki. No, przypadkowo okazuje się, że w mieszkaniu zadekował się Mr. Freeze, dochodzi do starcia. Partner detektywa w on ma oczywiście z tego powodu wyrzuty sumienia, no i tak jak wspomina, wspomniałem na początku, w tej historii już widać, jak mocno ta warstwa policyjno-obyczajowa będzie w kontrze do tej takiej powiedziałbym, standardowej, super bohaterskiej papki. Bo oczywiście ten wątek Mr. Freeza jest gdzieś istotny. Pojawia się nawet na, na chwilę Batman, o którym też zaraz co nieco w kontekście Gotham Central powiem. Ale na pierwszy plan wychodzi no, ta taka standardowa policyjna robota, czyli zmudne śledztwo, zbieranie śladów, przesłuchiwanie świadków oraz te, ta warstwa stricte obyczajowa. Dlatego, że tutaj widzimy, jak Markus Driver zmaga się ze śmiercią partnera, jakie to problemy za sobą niesie. Zmaga się z wyrzutami sumienia, zmaga się z tym, że no, w jego odczuciu Mógł temu zapobiec, wyrzuca sobie, że tak naprawdę no to niepotrzebnie pewnie poszli za tym cynkiem, żeby tutaj rozwiązać zupełnie inną sprawę tak naprawdę. No i ta historia jest z jednej strony dosyć kameralna, ale z drugiej strony ciekawa i dobrze przez Brubakera i Rakę poprowadzona. I to zarówno jeżeli chodzi o ten, o ten wątek stricte kryminalny, jak i o ten wątek obyczajowy. Druga opowieść to jest motyw i to jest historia ze scenariuszem Eda Burbakera, która kontynuuje pewne wątki z wcześniejszej historii, a mianowicie tutaj powraca śledztwo w sprawie śmierci małej dziewczynki, za którą to tropem podążał Drivers ze swoim partnerem w pierwszej odsłonie tego komiksu. I tutaj również okazuje się, że wpadają na trop osoby albo z supermotami, albo jakiegoś takiego szalonego przestępcy, który wciąga detektywów w, w no, taką powiedziałbym dwuznaczną grę. I tutaj w tym konkretnym komiksie na pierwszy plan, co w sumie chyba częste dla Eda Brubakera jako scenarzysty, wychodzi kryminał. To jest chyba najbardziej taka policyjno-kryminalna historia z tych trzech, które w tym tomie otrzymujemy, gdzie zdecydowanie ten wątek śledztwa i dochodzenia do prawdy i tej żmudnej roboty jest postawiony na pierwszym miejscu i to wypada bardzo, bardzo fajnie. Trzecia historia, czyli pół życia, to jest najdłuższa opowieść w tym tomie, autorstwa Raki i to jest w ogóle chyba jedna z najbardziej znanych opowieści z pod szyldu Gotham Central, która skupia się na historii Rene Montoi, która boryka się z no ze starym swoim jakimś takim mikro -nemezis. Zamknęła jakiegoś takiego oszołoma, przestępcę, nie jakoś tam, wiecie, z supermocami, ale jakiegoś zwykłego oszołoma, który no, odgrażał się, że pogrąży ją w ramach zemsty. No i okazuje się, że René Montoya musi się borykać z określonymi konsekwencjami swoich wcześniejszych decyzji. Podejrzewa, że spotyka się z zapowiadaną zemstą ze strony tego przestępcy, który ujawnia, że René Montoya jest lesbijką i spotyka się ze swoją partnerką Darią, co jest no, dużym szokiem dla kolegów z pracy, dla całego posterunku, ale także, a może powiedzieć, wypadałoby przede wszystkim dla rodziny René Montoya, która jest, jak ci, którzy tę postać kojarzą, Latynoską z no, dosyć konserwatywnymi rodzicami, którzy mają z orientacją seksualną córki bardzo poważne problemy. I tak jak wspominam, to jest chyba jedna z najbardziej znanych opowieści z tego uniwersum, z tego worka. I tak jak w przypadku motywu, czyli historii Brubakera, ten wątek kryminalny był na pierwszym miejscu, tak tutaj zdecydowanie uraki, ten wątek obyczajowy jest najistotniejszy. Bo tak naprawdę, mimo że mamy tutaj oczywiście do czynienia z wątkiem policyjnym, kryminalnym, mamy tutaj takie też klasyczne śledztwo, gdzie wiecie, Montoya coraz bardziej jest pogrążona, padają pod niej adresem różnego rodzaju oskarżenia, jest nękana prywatnie, ta, ta orientacja seksualna staje się orężem w, w walce przeciwko niej i tak dalej, i tak dalej, to mimo, te, mimo tego wszystkiego to właśnie to jak ona z jednej strony po ujawnieniu swojej orientacji publicznie zaczyna się godzić z tym, że no ta, takie jest jej życie i że w sumie to niepotrzebnie się pewnie ukrywała i przede wszystkim stara się ułożyć swoje stosunki z rodziną, z otoczeniem, z kolegami przed którymi się z tym tematem kryła no i to jest bardzo interesujący element w tym komiksie, ale przede wszystkim też ciekawie poprowadzony dlatego, że tutaj no, Raka z jednej strony można powiedzieć, że wykorzystuje pewne elementy Typowe dla tego rodzaju opowieści, gdzie mamy ujawnienie orientacji seksualnej bohatera, ale czyni z tej historii coś fajnego, coś interesującego z nietypowymi rozwiązaniami w warstwie fabularnej, jeżeli chodzi o finał. Tutaj nie ma typowych happy endów, nie ma prostych rozwiązań. Nie należy się spodziewać, że wszystko się tutaj ułoży po myśli naszych bohaterów, którym kibicujemy, bo to jest w sumie istotne, że tych bohaterów mamy tutaj dużo i dla mnie to był ogólnie pewien problem tego tomu, dlatego że przez to, że mamy do czynienia z historiami stricte kryminalnymi i tych postaci pojawia się nam tutaj naprawdę zatrzęsienie. Oni się często przerzucają nazwiskami, ja się momentami gubiłem w całej tej ferajnie z posterunku. Natomiast dobrze się prezentuje i dobrze wypada to, że mamy w każdej tej historii skupienie się na jednej konkretnej postaci. Ja mam nadzieję, że twórcy no, pójdą właśnie w tym kierunku, gdzie tych postaci drugoplanowych czy trzecioplanowych nawet będzie dużo, ale mimo wszystko te poszczególne rozdziały będą nam prezentować jakieś konkretne postaci, konkretne sprawy, bo to się wtedy lepiej po prostu czyta. I wspomniałem też... Na początku, że będę chciał dodać dwa zdania o Batmanie, bo to jest też rzecz interesująca w kontekście Gotham Central i widać, że to był chyba jeden z celów, które twórcy przed sobą postawili, żeby z jednej strony ten Batman gdzieś cały czas był widoczny, w tym sensie, że jego się czuje, widać, że ta policja jest z jednej strony mu bardzo niechętna, z drugiej strony no, często musi sięgnąć po jego pomoc w walce z najniebezpiecznie, najniebezpieczniejszymi przestępcami i w tym albumie bardzo mi się podobało jak te wątki z Batmanem i z tym jego super przestępcami, super przeciwnikami są prowadzone. Batman się pojawia rzadko, ale jeżeli się pojawia, to te sceny mają istotny wydźwięk fabularny, mają istotne znaczenie dla historii poszczególnych postaci. I no, nie masz się co oszukiwać, że w tym tomie ta relacja na linii policja, Gotham i. Czy, precyzyjniej policjanci z Wydziału Poważnych Przestępstw i ich relacja z Batmanem to jest jeden z tematów tego komiksu i to tematów, które są póki co bardzo sprawnie rozgrywane i bardzo mi się to podobało. Komu bym polecił ten komiks? Myślę, że jeżeli szukacie takiego oddechu od superhero, bardziej tradycyjnego, jeżeli lubicie świat DC, świat Batmana, ale przede wszystkim lubicie kryminały właśnie z wątkiem obyczajowym, no to Gotham Central to jest coś dla Was. To jest naprawdę całkiem dobry tom z trzema fajnymi historiami od strony kryminalnej, z dużą dozą obyczajowości, ale dobrze rozgrywanej obyczajowości. No i dla mnie bardzo na plus. Ja pozostałe dwa tomy mam czekające na półce, także jeżeli będzie o czym mówić, to pewnie usłyszycie o nich jeszcze co nieco więcej wkrótce. Póki co na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia. Cześć!